Scena siódma. Dulska, Hanka, potem Zbyszko. Dulska. Zetrzyj fortepian, popraw w piecu. Czy kucharka ubrana do miasta? Tak, proszę wielmożnej pani. Dulska wchodzi do kuchni. Hanka chwilę sprząta. Zbyszko wychyla się ze drzwi. Hanka, jesteś sama? Daj mi pan spokój. Cóż ci za mucha na nos siadła? Hanka milczy. No chodź tu, pokaż mordeczkę. Czegoś zła. Hanka milczy, tylko coraz energiczniej sprząta. Widać w niej walkę wewnętrzną. Ech, taka jesteś brzydka, jak się nadmiesz. Hanka nagle. Pewnie te panny, co pan od nich wraca, to ładniejsze. A, tędy cię wiedli. O to ci chodzi? Mnie ta o nic nie chodzi. Tylko nie chcę, żeby mnie pan sekował. Jak będziesz dla mnie lepsza, to będę w domu siedział. Ja ta nie potrzebuję. Może se pan iść do tych pannów. Albo to prawda, aż się za mną trzęsisz. Niech pan idzie, bo jeszcze starsza pani wejdzie. Ale o! Pocałuj pana w rękę za to, żeś go rozgniewała. A? Figa! Tech ty, tyszemu! Ty objąć. Wchodzi Mela, która wydaje lekki okrzyk. Potem zaczerwieniona, z oczyma spuszczonymi idzie do fortepianu. Hanka ucieka. Mela siada i gra ćwiczenia pięciopalcowe. Gdy Mela zostaje sama, chwilę gra, potem wstaje, idzie do pokoju Zbyszka i puka. Zbyszko? Zbyszko wychyla głowę ze drzwi, nieubrany. Czego? Nie bójcie się. Ja nic wam ci nie powiem. Na czysto zwariowała. Bo przecież to nie wasza wina. Co? No, Hanka i ty, jeżeli wy... A fe mówić o takich rzeczach? Wstydź się. Majtki widać, a taka zepsuta. Ja? Lecz Zbyszko, ja właśnie myślę przeciwnie, ja... Daj mi spokój. Chowa się. Mela stoi smutna i zamyślona. Podchodzi do fortepianu i zaczyna grać. W tej chwili wpada Hesia w płaszczyku i kapeluszu. Taki sam płaszcz i kapelusz ma w ręku dla Meli. Na ziemię rzuca książki w paskach.